Witam wszystkich, Piotr Witek się kłania, alias Dunder. Ponieważ ostatnio kilka osób pytało mnie o współpracę screenreaderów z kontem internetowym banku ING, postanowiłem zrobić mały podcast pokazujący możliwości tego konta, no i jak sobie screenreadery radzą z tym kontem internetowym. Wersja demo niestety na stronie banku jest zrobiona we flashu. Tak więc tam lidery są bezradne, dlatego właśnie przez parę minut spróbuję pokazać, że konto jest w pełni dostępne. Otwieramy sobie przeglądarkę Internet Explorer, ponieważ z innymi przeglądarkami screenreadery mają problem z odczytywaniem języka Java. Otwieramy sobie stronę banku ING www.ing.pl Strona nam się otwiera. Po stronie banku będę poruszał się za pomocą skrótów readera Joe's, To będą głównie skróty klawisz F do poruszania się po polach formularzy, ponieważ tak jest najwygodniej. Jesteśmy na stronie wejściowej banku. Powinniśmy teraz sobie odnaleźć link wejście. Najlepiej to zrobić, idąc od góry strony tabulatorem, naciskając go kilkukrotnie. Otóż i nasz link. Wciskamy klawisz Enter i otwiera nam się strona logowania. Ponownie skaczemy sobie na górę strony. Teraz, aby dostać się do formularza logowania, naciskamy dwukrotnie klawisz F. I jesteśmy na polu edycyjnym. Pole, pole to nazywa się e, identyfikator użytkownika. Tutaj nas bank prosi o podanie identyfikatora. Taki identyfikator otrzymujemy od naszego banku w momencie albo włączania usługi ING Online, jeśli posiadamy komfo, konto Comfort lub Standard, albo jeśli zakładamy konto internetowe Direct, to otrzymujemy taki identyfikator od razu. Identyfikator składa się z trzech pierwszych liter naszego imienia i nazwiska. Otwieramy pole edycyjne i piszemy PIO, WIT i czterech cyfr przyznawanych nam losowo, ale raz już na cały czas korzystania z tego konta. Pozwolicie, że nie będę afiszował się tymi moimi literkami. I wpiszę je sobie cichutko. Już je wpisałem. Mamy wpisany cały identyfikator. Teraz wystarczy, że naciśniemy tabulator. I przechodzimy od razu na przycisk dalej. W tym momencie bank prosi nas o wprowadzenie hasła. Też wskakujemy raz naciskając klawisz F na pole do wpisania hasła. Tutaj najwięcej osób ma wątpliwości, czy da sobie radę z wpisaniem tego hasła. Jak ono jest skonstruowane? Przede wszystkim najpierw bank prosi nas przy zakładaniu konta lub direct lub usługi ING e online o wymyślenie sobie, stworzenie hasła, które ma co najmniej 10 znaków. Może mieć od 10 do 30 znaków, zarówno liter, jak i cyfr. Nasze hasło wyświetlane jest w tabeli. W tabeli. Tutaj zresztą Jones czyta nam, jaka to jest tabela. Dwie, dwa wiersze i 32 kolumny. Godzina 11.45. Tak, uprzejmie nas komputer poinformował, która godzinę mamy. W pierwszym wierszu tabelki mamy wypisane, ponumerowane pola od 1 do 30, a w drugim mamy jak gdyby pozasłaniane wszystkie 30 pól z wyjątkiem pięciu wolnych miejsc, w które należy wpisać odpowiednie liczby naszego, czy tam znaki, litery i tak dalej, naszego hasła. Czyli przykładowo, jeśli mamy hasło powiedzmy ALA, tak i mamy wolne pole numer 1 i pole numer 3 to wpisujemy literkę A A. Zaraz to zademonstruję, jak to wygląda dokładnie. Pola zasłonięte są gwiazdkami, co odczytuje screen reader. Gwiazdka, edycyjne, hasła Gwiazdka i odczytuje, że pole edycyjne jest niedostępne. Gwiazdka, edycyjne, hasła niedostępne edycyjne, hasła. Tutaj odczytuję edycyjne hasła bez gwiazdki, czyli w to miejsce możemy wpisać sobie e, odpowiednią literkę, czy tam y, o, odpowiednią w kolejności, y, odpowiednie w kolejności znak naszego hasła. Gwiazdka, Kolejne pole także jest do wpisania. Gwiazdka, hasła I potem już nie. hasła, hasła, Ponownie możemy wpisywać literkę, jak to teraz najwygodniej zrobić. Oczywiście jest sposobów kilka. Jednym ze sposobów jest po prostu liczenie sobie na paluszkach, czyli sprawdzamy, liczymy, sprawdzamy które pola są wolne. Tak? Czyli na przykład liczymy sobie raz, dwa, trzy. Trzecie pole jest wolne. 4, czwarte pole jest wolne i analogicznie wpisujemy tutaj trzecią, czwartą i później kolejne wolne, które sobie obliczymy. Ja wolę to robić w pamięci. Niestety może to chwilę potrwać, więc jakby trwało za długo. Proszę się nie irytować. Wykliaska, decieliny, hasłanie, hasła Dalej nie patrzę, ponieważ już sprawdziłem, że 5 pól pustych znalazłem, więc dalej nawet aby moje hasło miało 30 znaków. Nie muszę iść do końca tabelki, wystarczy, że dojdę do tego piątego. Sprawdzę sobie jeszcze raz. Dobra. Mam już literki, które są mi potrzebne i cyferki. I już sobie wpisuję. Ustałem się na pierwszym wolnym polu. I wciskam klawisz enter lub spację w zależności jak kto otwiera pole formularza i zaczynam wpisywać po kolei, ponieważ e, syntezator e, screen reader będzie automatycznie wskakiwał w każde kolejne wolne pole, więc ja sobie wpisuję po kolei te, które mm, w moim haśle odpowiadają tym wolnym miejscom. I automatycznie skakujemy na przycisk OK. Mam nadzieję, że w tej stresowej sytuacji, jaką jest nagrywanie podcastu, się nie pomyliłem, ale o tym się zaraz przekonamy. Naciskając klawisz Enter. enter. 32, linki, bu, 32 linki, więc zalogowaliśmy się poprawnie. Na początek może po prostu pokażę jak działa, znaczy może jak czyta screenreader samą stronę. Wszystkie linki na stronie są odczytywane ustawienia konta, bezpieczeństwo można tutaj poczytać sobie, jak zabezpieczyć konto, co jest oczywiście bardzo ważne, nie tylko w przypadku tego banku, ale każdego innego konta internetowego Regulacje prawne, pomoc, wyjście, czyli poprawne zamknięciem systemu bankowego, no i wiadomo, strona główna, przelewy, jest to bardzo obszerny dział, który zawiera wszystkie przelewy czyli stałe zlecenia, jakieś e, przelewy definiowane na przykład na ZUS i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tam można znaleźć. Rachunki. rachunki, czyli szczegółowe informacje na temat naszych rachunków. Punkt, link, inwesti, etyki, tamyż, etyki, tamyż, no, nazwa mówi sama punkt, za siebie. Link, karty etyki, tamyż, etyki, tamyż, karty tamyż. płatnicze, jak i karty kredytowe. Informacje szczegółowe na ich temat. Punkt, link, e, e, ewentualne nasze kredyty. Punkt, link, kontakt. Punkt, link, wnioski różne wnioski na temat jakbyśmy chcieli na przykład kredyt wziąć i tak dalej, i tak dalej. tutaj jest usługa bankujesz bankujesz, kupujesz sklep internetowy banku ING. tu mamy informację że jesteśmy i kto jest zalogowany, jak więcej osób ma dostęp do danego konta. Informacje, e, kiedy było ostatnie logowanie, kiedy było ostatnie nieudane logowanie. Wiadomości zero nowych. Tutaj podawane są informacje z banku. Bank wysłał nam korespondencję, informacje o zmianie regulaminu, zwiększeniu, zmniejszeniu stóp procentowych itd. Bardzo wygodna forma Uste, komunikacji wstryk, bieżące, i na automatycznie na tej stronie, która nam się pojawia po zalogowaniu, mamy wyświetlone wszystkie nasze rachunki, be, rachunki, bieżące, osobiste. rachunki osobiste. Uste, tu są trzy najczęściej używane funkcje przez użytkowników Banku Śląskiego, czyli ING obecnie, czyli nowy przelew, przelewy wzorcowe, czyli przelewy zdefiniowane i szczegóły danego konta, czyli można tutaj sprawdzić sobie całą historię operacji, przelewy, wpływy, uznania itd., dalej. I teraz mamy tak, nazwę, rachunku, numer jego i saldo. Konto direct, to jest konto internetowe mojej żony. Numer konta jest podany i mamy najpierw saldo bieżące, czyli jak gdyby e, kwota podana powyżej zera, nie uwzględniająca, e, nie uwzględniająca debetu. Jest to jedna kwota, i później jest saldo dostępne, które uwzględnia dostępne na koncie debet. Czyli, jeśli mamy jakiś tam debet, to automatycznie podaje, jaka jest kwota dostępna, jaką możemy wypłacić. No, moja żona, akurat nie posiada żadnego debetu ustalonego na koncie, więc kwota jest ta sama. Analogicznie później mamy tutaj konto Komfort, Jest to już e, moje konto. Tak więc e, jak widać dostęp mamy do kont kilku e, przy jednym zalogowaniu. Tutaj jakieś kwoty są podawane. E, widać później tak, rachunki oszczędnościowe. Czyli kolejny rachunek e, tutaj możemy sobie tworzyć w banku Engie kilka rachunków oszczędnościowych na przykład nie wiem chcemy dziecko odkładać na studia proszę bardzo otworzymy od, od osobne konto chcemy zbierać nie wiem na nowy komputer proszę bardzo w tym celu możemy sobie utworzyć nowe konto oszczędnościowe tutaj do tych wszystkich kont mamy dostęp bez najmniejszego problemu możemy sobie sprawdzać informacje co ile gdzie się znajduje ja tutaj sobie zajrzę na ściągę co tu teraz yy, od czego sobie zaczniemy. Może zaczniemy od tego, że pokażę Państwu jak zrobić sobie nowy przelew. Już w, jak przeglądaliśmy stronę, widzieli Państwo był tam link bezpośredni do nowego przelewu, więc ja będę poruszał się nieco szybciej, czyli będę używał wirtualnego wyszukiwania na stronie w się Ctrl F, funkcja i wpiszmy nowy PR. Nowy przelew. Jestem na tym linku, więc naciskamy go. Otwiera nam się strona z nowym przelewem. Do pola formularza, który będziemy musieli wypełnić, wskakujemy naciskając klawisz F. I od razu nam e, czyta e, screen reader, że jesteśmy na pozycji rachunek obciążany. Otwieramy sobie pole formularza i tutaj strzałkami góra-dół możemy sobie, jeśli mamy więcej kont, wybrać to, z którego chcemy dokonać przelewu. Konto komfort na przykład. Czyli z mojego konta od razu jest podawana dostępna kwota akurat na nim. Jak idę w górę, to mamy konto direct mojej żony. Więc powiedzmy, że zostajemy na tym koncie komfort. Eee, naciśniemy sobie teraz tabulator 26 cyfr, I skakujemy na, od razu na pozycję po dwukrotnym naciśnięciu tabulatora na konto odbiorcy Tutaj podajemy y, rachunek, numer rachunku odbiorcy eee, Powiedzmy, że akurat w schowku mam wklejony numer y, konta Więc wklejam go tutaj wklejony. Rachunek odbiorcy 26 cyfr 2. 83 000, I cały numer 000, konta jest odczytywany. Przechodzimy dalej. Nazwa i, adres odbiorcy 2. Nazwa i adres odbiorcy. I tutaj wpisujemy sobie, ja w tej chwili dokonam przelewu na konto mojej żony, a więc wpiszemy sobie Alicja Witek N, i wpiszemy tutaj dane adresowe. Pozwolicie, że wyciszę gadacza. Tak, jeszcze kod. Tak jest. Przechodzimy tabulatorem na pole kwota. No powiedzmy, jak szaleć, to szaleć. Zrobimy przelew złoty, 22 zł watem, niech będzie. Oczywiście z watem żartuję, bo w tym przypadku nie ponoszę żadnych kosztów tego przelewu. Tytułem. No możemy zrobić sobie tytułem od żony do, do męża. Nie no, na no, odwrót co piszę, Od męża do żony. Pozostawimy przelew. Niech tak datę dzisiejszą, niech przelew będzie zrealizowany natychmiast. Teraz jesteśmy na pozycji zapisz przelew w tym miejscu, gdybym nacisnął w tej chwili ten przycisk, mógłbym, zostanę zapytany, czy na pewno chcę zapisać ten przelew i on zostanie zapisany tworząc wzór, wzorzec, czy definicję przelewu, który będę mógł wykorzystać kiedyś tam w przyszłości. Czyli ustalam sobie na przykład, mam stałą kwotę do przelewania powiedzmy na moje na co, powiedzmy, za telefon komórkowy chcę zapłacić. E, stała pozycja, ale nie chcę jej ustawiać jako stałe zlecenie, ponieważ nie jestem pewny, czy będę miał wtedy środki na koncie, więc ustalam sobie tylko e, wysokość, podaję wszystkie, wysokość przelewu, wszystkie dane, powiedzmy, dla mojego operatora itd. tak dalej, odpowiedni tytuł i tutaj zapisuję jako wzór przelewu. Ale my chcemy teraz wysłać sobie... E, e, tego, e, tą, tą kwotę, Wyszli, w więc idę tabulatorem dalej na przycisk e, wyślij, Wyszli, w przycisk. naciskamy powiedzmy spację i w tym Wyszli, w momencie e, na przykład w M banku dostałbym SMS-a z pytaniem o kod autoryzacyjny. Gdy miałem e, krótko konto w banku mm, ING online, w sensie konto internetowe. Przechodziły mi smsy także, ale system banku ING posiada tak zwany inteligentny algorytm, który uczy się rozpoznawać, na które konta najczęściej przelewamy pieniążki, jakie to są kwoty i dopiero wtedy, gdy nasza transakcja w jakiś sposób nie zgadza się z tymi transakcjami, które przeprowadzaliśmy dotychczas, czyli na przykład numer konta jest inny, albo kwota jest nietypowa, wtedy dostajemy SMS od banku z prośbą o... z kodem autoryzacyjnym i tutaj na stronie pojawia się informacja, pole edycyjne do wpisania tego kodu. Ale ponieważ e, często robię przelewy na konto mojej żony, więc taki SMS do nas nie dotarł, więc pozostaje nam tylko Przemiż, przemiesz, wyszli, przemiesz, odbiorcę, przycisk, amuli, przycisk. nacisnąć mamy tutaj Busty. do wyboru. Proszę potwierdzić wykonanie transakcji poprzez, przycisku, wykonanie transakcji poprzez naciśnięcie przycisku wyślij. Nie muszę żadnych kodów wpisywać. Busty, amuli, wyszli, wyślij. Stacja. 12. W tym momencie przelew się dokonuje. Ja mogę sobie na stronie sprawdzić teraz potwierdzenie. Przelew z rachunku takiego a takiego na taki a taki rachunek na kwotę został zaksięgowany. Tak jest. W tym momencie nagrywam podcast w sobotę, tuż przed południem. Gdzie najbardziej obciążony jest system ING? Jeśli chodzi o wysyłanie SMS-ów, ponieważ śpieszą się <coughs> przepraszam, ze wszystkimi transakcjami. Ponieważ e, bodajże do godziny 13 w sobotę tylko wychodzą smsy, no ale udało nam się zdążyć, tak więc słyszeli Państwo, jak to na były Bank Śląski przystało, mój telefonik zagodął, e, sprawdzamy, co to za sms do nas przyszedł z banku. Pokaż, obniós krzywda odbiorcza. Zakładka 17, okno wiadomości SMS Zakładka 110, od ING, w rach 9923WOTA 122L N odwega 12, 12. A więc dostaliśmy informację, że konto o takim a takiej końcówce numeru zostało obciążone na taką a taką kwotę. I jak to obciążenie się nazywało. Tego typu informacje przechodzą w systemie ING przy każdej operacji. Czy jest to uznanie, wpływ na rachunek, czy jak w tym przypadku jest to obciążenie. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, gdyby transakcja była nietypowa, to nie otrzymałbym tego SMS-a. Dobrze, nowy przelew pokazałem, więc teraz już e, pójdzie szybciej, ponieważ większość e, jakichkolwiek operacji do złudzenia przypomina tworzenie nowego przelewu. Tak więc najpierw wróćmy na stronę główną. Wracamy Strona na stronę główną I teraz powiedzmy zrobimy sobie przelew wewnętrzny A więc z jednego z moich kont na inne konto do którego mam dostęp Więc ponownie dajemy sobie wirtualnie wyszukiwanie Wpisujemy wewnątrz. I wskakujemy na odnośnik przelew wewnętrzny. Otwiera nam się znowu y, strona z formularzem przelewowym. Klawiszem F wskakuje do formularza, naciskam Enter, aby go uaktywnić. I tu mamy znowu do wyboru konta, więc powiedzmy, że z tego konta direct dokonam przelewu na moje konto, o co zresztą prosiła mnie w czasie moja żona. Kwota, tu już nie musimy wpisywać innego numeru konta, przynajmniej na razie. Kwota, tam była kwota... 155,52% rachunek uznawany. Więc tutaj wybieram teraz konto, na które dokonuję przelewu. Może to być albo to moje konto komfort, albo powiedzmy ten konto oszczędnościowe. Przelewamy na konto komfort. Data realizacji, chcemy żeby to było teraz. No więc wyślij przelew. Cza, w tym momencie też się mnie nie pyta o kod, tylko proponuje mi, żebym od razu wysłał, więc czy nie to... Tak, tu oczywiście mamy potwierdzenie tak. na rachunek taki a taki, na kwoty został zaksięgowany Tak więc jak widać jest to bardzo prosta sprawa Wracamy na stronę główną. I teraz od razu mogę wam pokazać jak to się szybko zmienia. Wpisujemy sobie saldo i w tym momencie pokazuje saldo konta. SMS potwierdzający przyszedł Konto direct Saldo bieżące 0 zł A tutaj na moim koncie Saldo Wzrosło Do takiej kwoty Sprawdzamy SMS-a jaki do nas przyszedł Pokaż Obniós skrzynkę odbiorcza Zakładka 13 okno wiadomości SMS Zakładka 1.11 od INK w namilach 9923WOEA 15552pl e, M przez Pesznek No jak sami Państwo słyszeli, SMS od ING, uznanie na jaki rachunek, jaka kwota i jak się ta transakcja Róki. Róki, nazywała. Opcja Ponownie możemy sobie wrócić na stronę główną. I może na koniec, ponieważ generalnie wszystkie przelewy, jakie byśmy chcieli tworzyć, wyglądają dokładnie tak samo. Pokażę tylko, jak na przykład utworzyć stałe zlecenie. Ponieważ mamy wiele takich świadczeń typu czynsz, typu opłata za telefon abonamentowy, jakaś opłaty za ryczałtowe za prąd czy wodę. Stałe zlecenia Jest to bardzo wygodna forma płatności. Więc w tym celu szukamy sobie odnośnika przetargi. Wcześniej już po nim przechodziliśmy. Ja będę wygodny i żeby było szybciej to znowu będę korzystał z wirtualnego wyszukiwania. Co to, nie? Ja? No to jeszcze raz. Coś musiałem przekręcić. Było gdzieś tu. Może nie tak dokładnie się nazywa. Może przelewy chyba się nazywa. No tak. Zboczenie zawodowe. Mówię co innego i piszę co innego. Dobra. Przelewy. Proszę bardzo. Otwierają się przelewy. Teraz automatycznie wyszukujemy sobie stałe zlecenia. Stałe zlecenia. Ponownie wyszukujemy stałe zlecenia. Nowe stałe zlecenia. I w tym momencie otwiera się nam formularz, w który wpisujemy e, niezbędne dane. Tak więc ponownie skakujemy na formularz klawiszem F, otwieramy go i wybieramy konto, które ma być obciążane. Powiedzmy, że zostawię to moje konto. Rachunek, rachunek odbiorcy. 60. Przykładowo wkleję tutaj ponownie konto mojej żony. 26. Nazwa, i adres yy, nazwa i adres, wiadomo. Wpisujemy mm, niezbędne informacje. Domyślny tytuł, płatności Domyślny tytuł płatności. Czyli powiedzmy w przypadku opłaty za gaz, wpisujemy opłaty za gaz. Albo czynsz, albo telefon komórkowy. W zależności jak chcemy yy, co chcemy opłacać, ale żeby była ta informacja na tyle czytelna, żeby jak będziemy sobie później przeglądać historię transakcji, żebyśmy się nie pogubili. Tak więc jasne, proste komunikaty. Nie wysyłać. Chodzi tutaj, oczywiście możemy sobie to poczytać, jak wejdziemy w tryb, powiedzmy, myszki. Chodzi tutaj o wysłanie monitów. Jeśli na przykład nie będzie środków na naszym koncie, tutaj możemy sobie zaznaczyć, żeby bank informował nas monitem, monitem, który przyjdzie do nas pocztą, o tym, że dane świadczenie, dane polecenie nie zostało zrealizowane, dane stałe zlecenie. Od tu ustalamy datę, od kiedy ma być to opłacone. Czyli powiedzmy, bym wpisał w tej chwili: mamy lipiec, wpisałbym od 1 8. 2009 od 1 sierpnia, do powiedzmy: jak byłoby to świadczenie zawodowe, które rozliczane jest powiedzmy co pół roku, czyli powiedzmy do tam pierwszy 2010 roku. Kwota, plecat, kwota, czyli wpisuję tutaj ustaloną kwotę, która będzie wysyłana co dany czas okres. E, tą opcję zostawiamy. Tutaj oczywiście e, zostawiamy. Wybieramy sobie, co kiedy ma być dany przelew wykonywany, co jaki czas okres, czyli codziennie, tygodniową lub miesięcznie mamy to do wyboru. Yy, możemy ewentualnie wpisać tutaj jeśli ma to być inny tam czas okres powiedzmy 4 dni albo 5 dni i tak dalej i tak dalej. Yy. No, nie ma co komentować. I złóż zlecenie. Po wybraniu tego przycisku automatycznie nasze stałe zlecenie zostanie wprowadzone do systemu bankowego i od 1 sierpnia byłoby realizowane. Jak więc widać, obsługa Banku Śląskiego jest, obecnie ING, jest bardzo... Prosta, nieskomplikowana screen reader, w tym przypadku Jaws w wersji 9, radzi sobie doskonale. Jak jeszcze wychodzić z banku? Jest do tego oczywiście specjalny odnośnik. Wyjście. Po jego naciśnięciu... Jesteśmy przekierowywani na stronę wyjściową. Dopiero z tego miejsca powinniśmy zamykać naszą przeglądarkę, a jeszcze lepiej wskoczyć sobie na jakąś inną stronę w rodzaju Google. Dla pewności, żeby potem nikt, kto przyjdzie po nas i siądzie do komputera, żeby nie miał dostępu do naszego konta. Jeszcze kilka słów na temat samego systemu ING. Wskazane jest, a właściwie można go używać tylko i wyłącznie z przeglądarką Internet Explorer. Część ludzi ma mieszane uczucia związane z tą przeglądarką. Ludzie twierdzą, że Internet Explorer jest to program, przy pomocy którego komputer pozwala nam przeglądać zawartość internetu i na odwrót. Może jest w tym odrobina prawdy, dlatego pamiętajmy, że używając jakiegokolwiek konta bankowego powinniśmy wyposażyć się w jakiś pakiet z firewallem. Nie mówię tu oczywiście o samym jakimś tam antywirusie, ale właśnie firewall, który będzie pilnował naszych połączeń internetowych. Dlaczego Internet Explorer? Ponieważ bank wspiera właśnie tę przeglądarkę internetową. Na stronie banku można sobie ściągnąć odpowiednie aplety w Java do zainstalowania na naszym komputerze. Dzięki nim screen readery odczytują właśnie owe zasłonięte pola w momencie wpisywania hasła przy logowaniu się. Niestety w innych przeglądarkach typu Firefox jest to niemożliwe. Nie odczytują screen readery, które pola są zasłonięte. Po prostu czytają wszystkie pola jako pola do wpisania, no i więc jesteśmy bezradni. Nic nie możemy zrobić w tej sytuacji. Poza tym bankamentem, jednym bank jest w pełni dostępny, można zamawiać karty kredytowe, płatnicze, wnioski o kredyty itd., itd. Wszystko jest dostępne z poziomu naszego komputera. Zarządzanie jakimiś funduszami inwestycyjnymi itd., itd. Wszystko to można robić. Tak więc, ja, pomimo tego, że posiadam konto w takim banku jak NBank, Konto to tylko wykorzystuje do przelewów w przypadku jakichś wystawienia przedmiotów na Allegro, ponieważ mnóstwo ludzi woli dokonywać przelewów na kontowym banku tam podaję konto w mBanku ale na co dzień używam konta w ING ponieważ według mnie nie jakoś specjalnie bardziej jest dostępny od konta w mBanku może to jest kwestia przyzwyczajenia ale sami Państwo widzieli, że jakoś szybciej się dokonuje tych wszystkich transakcji nie trzeba co chwilę sięgać po telefon, aby szczytać kod, aby każdą transakcję potwierdzać działa się szybciej z bankiem ING tak więc ja ze swojej strony gorąco polecam gdyby ktoś szukał kontaktu ze mną proszę bardzo albo dunder poczta FM, ewentualnie witek.piotrmałpa zapraszam także do odwiedzenia mojej szuflady a więc www.mojaszuflada.ovh.org lub www.piotr-witek.neostrada.pl Dziękuję bardzo i miłego dnia wszystkim życzę.